Witam Was kochani bardzo serdecznie w 123 odcinku podcastu Radio Stephen King. W tym tygodniu sam nam się wyklarował temat odcinka. <laughs> Lubię takie tygodnie, które przynoszą temat do kolejnego odcinka, choć w tym przypadku jest też sporo nostalgii. Zakończył się bowiem pewien rozdział kingowej twórczości. 7 sierpnia ukazał się w sprzedaży ostatni zeszyt komiksowej Mrocznej Wieży. Pozwolicie, że jako wstęp do odcinka posłuży mi krótka notka, jaką skleciłem przed tygodniem do serwisu StephenKing.pl. Pierwsze konkrety na temat komiksu Mroczna Wieża pojawiły się prawie 8 lat temu, pod koniec października 2005 roku. Wcześniej spekulowało się o wspólnym projekcie Marvela i Kinga oraz osobno spekulowało się o nowym tytule z serii Mroczna Wieża – ale dopiero news z października 2005 roku połączył i oficjalnie potwierdził obie spekulacje. Kolejne dni po ogłoszeniu tej wiadomości to był istny natłok newsów, wypowiedzi twórców i wydawców oraz próbek rysunków i pełnych stron z komiksu. Ludzie, którzy od jakiegoś czasu pracowali przy tym projekcie, wreszcie mogli o nim mówić, chwalić się nim, opowiadać różne historie z nim związane, pokazywać próbki swoich prac, mówić o dalszych planach związanych z tym tytułem, o współpracy z Kingiem i tak dalej. Pierwszy zeszyt komiksu miał się ukazać w 2006 roku, jednak w grudniu 2005 ogłoszono przesunięcie premiery komiksu na luty 2007. Stephen King powiedział wtedy, w 2006 będzie się dużo działo. Odbędą się premiery dwóch powieści, komórka i historia Lizzy. Jest też musical Ghost Brothers of Darkland Kanty, nad którym pracuje z Johnem Malekampem, Seria Marvela będzie czymś niesamowitym. chce mieć czas, by się tym cieszyć. Jak wiemy, musical nie ukazał się jeszcze przez parę ładnych lat. Tak naprawdę wiele nie zbrakło, a nie zdążyłby się ukazać przed finałem komiksowej Mrocznej Wieży. Pierwszy zeszyt trafił do sprzedaży 7 lutego 2007 roku. Cały pierwszy rozdział składał się z 30 zeszytów podzielonych na 5 tomów. I całemu temu segmentowi ja poświęciłem już jeden odcinek podcastu. Przesłuchałem sobie go przed nagraniem dzisiejszej audycji i po pierwsze <śmiech> zadziwiło mnie, że już wtedy zanudzałem Was swoją stałą śpiewką, że ja już nie dam rady nagrywać tego tydzień po tygodniu, że kiedyś będę musiał zmienić formułę i tak dalej. Serio nie zdawałem sobie sprawy, że jestem aż tak monotematyczny. Zwracajcie mi następnym razem uwagę w komentarzach, bo mi potem głupio... <śmiech> Po drugie, niestety jest to jedna z wczesnych audycji Radia SK i było to robione jeszcze w czasach, kiedy to założyłem sobie, że będę powtarzał wszystko po 10 razy, a następnie poświęcał godziny swojego życia na późniejsze krojenie podcastów. W związku z czym powstało coś, co brzmi, jakby mówiła to zaprogramowana maszyna, która pocięła całość tak, że nie ma ani sekundy przerwy, bo przecież dodatkowe kilka sekund podcastu mogłoby zanudzić słuchaczy, więc trzeba zmontować wszystko, by było mówione na jednym wdechu i w jednym ciągu. Ale mimo wszystko odsyłam do przesłuchania, bo dzisiaj skupię się raczej na drugim rozdziale komiksowej wieży, widniejącym w Polsce w zapowiedziach Albatrosa, ale nie oddzielonym u nas od pierwszych 30 zeszytów, a w oryginale opatrzonym pod tytułem Rewolwerowiec. Informacje o tym segmencie i o przedłużeniu całej serii na kolejne 30 zeszytów Marvel podał w październiku 2009 roku. Początkowo nie było do końca wiadomo, co, dokładnie, co to dokładnie będzie. Niektórzy spekulowali komiksową adaptację pierwszego, a może potem i kolejnych tomów książkowej serii. Wiadome było jedno. Po raz pierwszy na pokładzie pojawią się zupełnie nowe nazwiska. Cały pierwszy pięciotomowy rozdział wieży był dość spójny wizualnie. Raz zmienił się główny rysownik i JR Lee zastąpił kolorysta serii Richard Izanow, ale chociaż na te kilka zeszytów jakoś spadła, to pozostała spójność klimatu serii. Patrząc dajmy na to na tom trzeci i czwarty, można było powiedzieć ładne i brzydkie, ale jasne było, że są to dwie części tego samego produktu. Ten sam klimat, ten sam świat, te same realia. W nowym rozdziale to się zmieniło, całkowicie się zmieniło. I choć oczywiście do samego końca nie zmienił się kolorysta, co nadało całej serii spójność, to od teraz, od pierwszego tomu rewolwerowca, każdy kolejny tom rysował ktoś inny. Poza tym całkowicie zmieniły się realia. To już nie jest piękny świat ze stolicą świata pośredniego, tuż przed upadkiem, a zniszczony świat, który poszedł naprzód z równie zniszczonym głównym bohaterem. To już nie jest piękna kraina, pełna lasów, łąki i polan, a znana z tomu pierwszego pustynia, pełna znanych z książek mutantów. Stąd i zupełnie inny wygląd komiksowego świata, choć zaczynamy w dość zbliżonych klimatach. Pierwszy tom, początek podróży, wprowadza nas w realia znane z Rolanda. Ale dość szybko główny bohater zaczyna swoją opowieść i przenosi nas w miejsce, w którym rozstaliśmy się z bohaterami po bitwie o Jericho Hill. Scenariusz no, wprowadza kilka głupotek. Twórcy ożywiają jedną z ofiar bitwy tylko po to, by zabić ją w kolejnym zeszycie. A my z pogorzeliska przenosimy się najpierw na ruiny Giliad, Potem w przeszłość i odległe dzieciństwo Rolanda, by w jednym zeszycie poznać historię zdrajcy Huxa, znaną z książkowego cyklu. A następnie do miasteczka Kingstown, gdzie poznajemy niewidzialnych ludzi. Pomysł z pozoru głupi, który ja chyba skrytykowałem w recenzjach na StephenKing.pl, ale zaczerpnięty z książki. Podobnie jak egzekucja jednego z nich właśnie w tym miasteczku. Trafiamy do Dogan, poznajemy nową Suzan, nowego Bumblera. I tak dalej. Komiks napakowany wieloma, niekoniecznie dobrymi pomysłami, które w sumie tworzą dość niestrawną papkę i pamiętam, że po zakończeniu lektury tego tomu byłem no, dość mocno zniesmaczony i obawiałem się, czy aby przedłużenie żywota tej serii było dobrym pomysłem. Plusem serii, yy, ale to się tyczy całego komiksu, nie tylko tego tytułu, jest to, jak wiele drobiazgów z książek tutaj napakowano. Yy, wierzcie mi, że po zapoznaniu się z komiksem yy, ponowna lektura książek jest świetna. Wyłapuje się masę szczegółów, które wcześniej były tylko jakąś tam nieznaczącą informacją z tła. Roland opowiada o jakiejś sekcie, rzuca zdania o egzekucji z przeszłości, dla zabicia czasu opowiada coś o swojej ostatniej wizycie w giliad i tak dalej. Wszystko to podane w postaci informacji drugorzędnych, na które można nie zwrócić uwagi podczas pierwszej lektury książki, które wpadną jednym uchem, a wypadną drugim. A poza zapoznaniu się z komiksem wyłapuje się potem w książkach mnóstwo takich drobnych smaczków. Minusem tej serii było natomiast dość luźne potraktowanie materiału wyjściowego. Trochę paradoksalnie, z jednej strony Robin Ford jako fachowiec, specjalnie zatrudniona do tej roboty, zadbała o doskonały research i powciskała tutaj masę drobiazgów z książek, o których właśnie przed chwilą wspomniałem. Z drugiej natomiast dość lekko podeszła do głównych wydarzeń. Mali rewolwerowcy dostali karę od korta i wtedy odkryli zdradę Huxa, ale tę lekcję korta wykorzystaliśmy już przecież w zupełnie innej scenie, w pierwszym zeszycie całego komiksu, więc teraz wymyślmy coś innego. W poprzednim tomie zupełnie inaczej zakończyła się bitwa o Jericho Hill, ale to nam też średnio pasuje, więc dajmy coś innego. A tłumaczone to wszystko jest różnymi liniami czasowymi i motywem równoległych światów. Mocno naciągane, i można by wejść w dość gorącą dyskusję na ten temat, pełnomocnych spoilerów. Więc darujmy sobie drążenie tego i przyjmujemy, że od teraz jest to oficjalnie potwierdzone. Wielkie nazwisko Kinga na okładce przestaje już chyba znaczyć, że trzyma on rękę na pulsie. Zresztą jak pokazuje jego najnowsza książka z Uniwersum Wieży, Wiatr przez dziurkę od klucza, a o czym ja szerzej mówiłem już w podcaście, King sam wypiął się poniekąd na te komiksy, tworząc historię nijak współgrającą z tym, co znamy z ich kart. I to nawet w przypadku ich pierwszego rozdziału. Traktując w ten sposób komiksy jako produkt drugorzędny, albo przyklaskując no, głupiemu moim zdaniem pomysłowi, na każdy błąd i każdą nieścisłość jest jedno wytłumaczenie. Są światy inne niż ten i to jest inna linia czasowa. W ten sposób równie dobrze można by tłumaczyć nieścisłości w książkach, których też jest niemało. Roland z tomu drugiego to nie ten sam Roland, co w tomie pierwszym, bo to inny świat i inna linia czasowa. Tak czy inaczej od tej pory będzie już bardzo dużo takiego luźnego potraktowania tematu. My natomiast za bardzo zagłębiamy się już w temat, więc przechodzimy dalej. Drugi tom jest adaptacją opowiadania Siostrzyczki z Eluri, o którym też kiedyś zrobiłem cały podcast i w którym, jak teraz sobie przypominam, mówiłem też o komiksie. Nie odświeżyłem sobie jednak go przed nagraniem, więc zapewne powtórzę to samo. Po pierwsze, jest to całkowicie nowa wizualnie wieża. Pierwszy raz aż tak odchodzimy od stylistyki tych komiksów, które dotąd charakteryzowały się wielkimi ilustracjami i panoramicznymi kadrami, które tylko sporadycznie zachodziły na siebie. O ile się nie mylę, dopiero w początku podróży, czyli pierwszym tomie omawianego dzisiaj segmentu, mieliśmy pierwszy raz taką sytuację, by dwa kadry wystąpiły obok siebie w linii poziomej. A jak jeden rysunek zachodził na drugi, to już było szaleństwo i zdarzyło się może ze 2-3 razy we wszystkich 31 zeszytach. W Siostrzyczkach ze robimy obrót o 180 stopni. Przechodzimy ze skrajności w skrajność, doświadczając momentami prawdziwej mozaiki, gulaszu, w którym przemieszano ze sobą co tylko się dało. Do tego dochodzą zupełnie inne rysunki. W poprzednim tomie odnosiło się czasem wrażenie, że rysownik chce nawiązać do klimatu serii. W tym tomie jest zupełnie inny styl, który robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Minusem, i to sporym, jest fakt, że to opowiadanie nie nadaje się na pięciozeszytowy komiks. I od teraz będę to zdanie powtarzał dość często. Po pierwsze, Roland zaczyna drogę samotnego rewolwerowca. Cały poprzedni segment to były przygody katet, drużyny złożonej z kilku bohaterów. Tutaj Roland jest sam. Rewolwerowiec przemierzający jałowe krainy i milczący jak Boba Fett w Gwiezdnych Wojnach. I tak samo jak Boba Fett pieprzony w komiksach, bo w komiksach z jednym bohaterem bohater musi coś mówić, a jak nie ma do kogo, no to mówi do siebie. I to samo robi Roland w siostrzyczkach Zelurii. Poza tym siostrzyczki Zelurii to opowiadanie w większości rozgrywające się w namiocie, z bohaterem przykutym do łóżka, nieruchomym bohaterem. Materiał kompletnie nie nadający się do przedstawienia w komiksie. I faktycznie ze dwa zeszyty to jest cholerna monotonia. Czwórcy jednak zrobili co mogli. W środku wprowadzili retrospekcję, historie drugoplanowych postaci, kilka świetnych scen z siostrami, bardzo fajny finał i cały zeszyt zamykający. I ja ogólnie dość dobrze wspominam ten komiks, po ponad roku od tego jak go czytałem. Żadna rewelacja, ale komiks wart poświęcenia mu chwili a do tego stanowiący zamkniętą historię, z którą można zapoznać się nawet nie czytając wcześniejszych tomów serii, albo gdy ktoś z sobie znanych tylko powodów rozstał się z tą serią jakiś czas temu. To jest dobry tytuł, by zobaczyć jak ta seria ewoluowała. Do tej pory już niemal do końca całej przygody zdecydowano się na zaserwowanie adaptacji pierwszego tomu książkowego cyklu. Czyli to, co wielu podejrzewało na samym początku. Kolejne trzy serie to jest rozdział po rozdziale przenoszony na karty komiksu Roland, czyli w oryginale właśnie rewolwerowiec. Bo to u nas Albatros zdecydował się, by już w tytule zdradzić imię bohatera, który w książce przez długi czas jest bezimienny. Kolejne serie to numer 3, czyli Bitwa o Tul, historia opowiedziana w książce w rozdziale pierwszym Rewolwerowiec, a sama tytułowa Bitwa to nic innego jak strzelanka w małym miasteczku. Numer 4 to Przydrożny Zajazd, w którym znajdziemy wydarzenia zarówno z rozdziału o takim samym tytule, jak i z Wyrocznia i Góry. Numer 5. Człowiek w czerni, w którym zaadaptowano rozdziały Powolne Mutanty oraz Rewolwerowiec i Człowiek w czerni. I pewnie powinienem o każdym z tych tomów powiedzieć, co jest osobna, każdy podsumować i zrobić dogłębną analizę, ale postanowiłem oprzeć ten podcast na wspomnieniach i moich odczuciach na chłodno, na tym, co zapamiętałem i jak dany komiks zapamiętałem, a te tytuły zlewają mi się w jeden twór, z którego... Jak już wysilę mózgownicę, przypominam sobie szczegóły. Konkretne sceny i pewnie jakbym pogłówkował dłużej, to przypomniałbym sobie całość. Ale to, co mówię w tej chwili, wystarczająco dobrze podsumowuje te trzy tomy. Jest to strasznie mocno rozcieńczony temat. Wydarzenia z tomu pierwszego. I to nie wszystkie wydarzenia, bo sporo z nich przeniesiono już wcześniej na karty komiksów. Wydarzenia z tomu pierwszego, a jest to najkrótszy i najmniej dynamiczny z tomów, przedstawiający losy zaledwie kilku bohaterów. To jeszcze raz, bo gubię myśl. Wydarzenia z tomu pierwszego przedstawiono nam w 15 zeszytach. To jakieś 300 stron komiksu. W wielu miejscach ograniczającego się do pokazania, jak bohater idzie, stoi, myśli, znów idzie, patrzy na coś, idzie, idzie, idzie. Pamiętam, że jeden zeszyt przydrożnego zajazdu jest adaptacją jednego akapitu z książki. Ja Rolanda znam niemal na pamięć yy, Czytałem go Sam już nie wiem ile razy w całości A przez miniony rok śledziłem Kolejno komiksy z zeszyt po zeszycie Kartkowałem tę książkę Raz za razem, wyszukiwałem każdą Scenę, sprawdzałem każdą różnicę Każdy dialog, każdą scenerię Potwierdzałem każdą komiksową Nowość, każdy błąd I każde przedstawienie wydarzeń Jeszcze kilka takich komiksowych serii i Mógłbym wam z głowy rzucać Jakie wydarzenia znajdują się na jakiej stronie Wyczytalibyście mi fragment tekstu, a ja podawałbym rozdział, stronę yy, po lewej czy po prawej, na górze czy na dole. <laughs> Ale też chciałbym, byśmy się dobrze zrozumieli. Ja od początku uważałem, że to jest bardzo zła droga dla tego komiksu. Uważam do teraz, że to zabiło ten komiks. Można było opowiedzieć mnóstwo historii, których nie znamy skupić się na bohaterach pobocznych opisać losy tych złych bo to oni są zwykle najciekawsi, zrobić komiks o Walterze taki z prawdziwego zdarzenia, a nie jak to wcześniej tylko zapowiadano w przypadku Czarnoksiężnika. W ten sposób można było połączyć Mroczną Wieżę z komiksowym Bastionem, gdy jeszcze wychodził, również wydawanym przez Marvela, wprowadzić Randala flaga w Mrocznej Wieży, wypuścić jakiś crossover rozgrywający się w świecie Bastionu i przeplatający się ze światem wieży, i to jest tylko kilka pomysłów, które rzucam na poczekaniu z głowy, a mi nie płacą za wymyślanie historii i nie pracuję w branży komiksowej. Ale nie, lepiej zrobić rozciągniętą na 300 stron adaptację książki, która absolutnie nie nadaje się na komiksową wersję. Którą od lat odrzuca jeden filmowiec za drugim i rezygnuje z niej jedno studio za drugim. Bo jest tak ciężka do sfilmowania. Bo jest tak trudna do przedstawienia w postaci obrazów w momencie, gdy te obrazy opuszczają naszą głowę. I tak jak już powiedziałem, uważam, że była to bardzo zła droga dla całej serii komiksowej, która ostatecznie zabiła ten komiks i dla czytelnika z zewnątrz to musi być niewyobrażalna nuda. Ale, i tutaj przyszedł czas na ale, ale są też plusy. Ten komiks jest przesiąknięty klimatem pierwszego tomu. Jeśli kochacie wierzę, jeśli lubicie bardzo charakterystyczny klimat pierwszego tomu, tak inny od tomów kolejnych, to ten komiks wam się spodoba. Szczególnie, że tacy ludzie, a wiem to przecież po sobie, są już zwykle zatraceni w temacie i łykają wszystko. Mogę się nudzić cały tom, ale wystarczy, że na koniec pokażą mi wielki kadr Rolanda patrzącego gdzieś poza horyzont, a w tle na niebie majaczący zarys mrocznej wieży i ja rozpływam się, jestem kupiony. Mam miękkie kolana i zapominam całkowicie, że przez ostatnie pół roku wynudziłem się niemiłosiernie na tym komiksie. A w tym segmencie komiksowej wieży bardzo dużo tomów kończy się właśnie w taki sposób. Widać twórcy też zdają sobie sprawę, który nacisnąć przycisk i na jakiej strunie zagrać, by manipulować zaślepionymi wieżowymi gikami. I na sam koniec zostało nam coś, co ja chwaliłem od pierwszych zapowiedzi. Rozpływałem się nad tym na forach, na serwisach społecznościowych, a także na łamach tego podcastu, we Wiadomościach z Martwej Strefy, bo to przecież nie było znowu tak dawno. Wreszcie zakończono książkowe adaptacje i wreszcie postawiono na krótką formę, bez sztucznego rozciągania na pięć zeszytów, tylko po to, by wypełnić cały album. Ostatni tom tego komiksu, który w wersji zbiorczej jeszcze się nie ukazał, Nosi tytuł Last Shots, Ostatnie Strzały Rewolwerowca i Ostatnie Komiksowe shoty. Tom, który według mnie nie powinien znajdować się już w segmencie rewolwerowiec, a mógłby zapoczątkować jakąś nową, większą serię krótkich historii osadzonych w tym uniwersum. W jednym z wywiadów, jakie kilka lat temu udzieliła nam Robin Ford, dowiedzieliśmy się, że rewolwerowiec miał składać się z pięciu serii po pięć zeszytów i z pięciu one-shotów. Widać, plan się trochę zmienił, ale możliwe, że te tytuły były planowane już wcześniej i możliwe, że pomysły na nie powstały wcześniej, skoro po krótkiej przerwie powrócił Peter David, który w tym okresie miał wylew. Bardzo ucieszył mnie też powrót kolorysty w roli rysownika. Paradoksalnie, w pierwszym segmencie był to powód do krytyki, gdy Izanow zastąpił w tej roli J.R. Lee. Teraz czuło się powrót do korzeni. Na koniec, jeszcze w tych kilku krótkich formach wróciliśmy jakby do początków i pewnie byłoby znacznie lepiej, gdyby choć na chwilę powrócił jeszcze Jay Lee. Ale tak też jest fajnie, bo Izanow obok Robin to jedyny człowiek, który tworzył ten projekt od początku do końca. W ostatnim tomie dostajemy trzy krótkie historie. Na pierwszy rzut idzie Shemmy's Tale. Komiks, który zapowiadano już w 2010 roku jako one shot i który miał się ukazać zaraz po pierwszej miniserii Początek Podróży. Zaraz na początku tego segmentu. Po kilku miesiącach zwłoki komiks wypadł zapowiedzi, sklepy komiksowe zwróciły kasę za zamówienia i na kolejne kilka lat zapomniano o tym projekcie. Tytuł powrócił nagle na sam koniec, gdy już każdy zakładał, że to wraz z człowiekiem w czerni zakończy się komiksowa wieża. Dodatkowo szemi z jedno zeszytówki rozrósł się do dwóch zeszytówki, i gdybym ja miał wskazać moją ulubioną historię z całego komiksowego rozszerzonego uniwersum, to nie wiem, czy nie wybrałbym właśnie tego tytułu. W recenzji na SKPL, która powstała jakieś pół roku temu, ale jeszcze nie zawisła na stronie, bo mam jeszcze zaległości z wcześniejszych zeszytów, określiłem ten komiks jako mokry sen fana. Tutaj jest po prostu wszystko. Akcja rozpoczyna się w więzieniu łamaczy, Dawor Toy w Jądrze Gromów. Jest Ted Brautigan, Dani Rostow, Kantoi, Wielcy Łowcy Trumny, Świat końcowy, tęcza czarnoksiężnika, upadek Giliad, zdrada i uprowadzenie przez Martena, bitwa o Jericho Hill, wieża i promienie, Fedik, Dogan, e, Pokury oraz Wilki Skala. Jest wreszcie spotkanie Szemiego z przedwiecznymi w Prim i pokazanie mu przeszłości, powstania wieży, gana i promieni oraz przyszłości z upadkiem tejże i śmiercią wszystkich, których znamy. Czytałem ten komiks z siódmym tomem w jednym ręku, kartkując go non-stop i otwartą Tower Wikią na komputerze i co chwila sprawdzałem nazwiska, miejsce czy inną nazwę własną. I jestem pewien, że wielu rzeczy nie wyłapałem, bo siódmy tom czytałem tylko raz, zaraz po premierze. Jest to świetny komiks, choć raczej tylko dla fanów. Dalej dostajemy coś nieco słabszego. Dwuzeszytówkę Evil Ground, która no, tyłka nie urywa, Ameryki nie odkrywa, ale jest to świetny powrót do przeszłości. Na zakończenie cyklu uczestniczymy w jeszcze jednej przygodzie wraz z bohaterami, z którymi zaczęliśmy tę podróż przed laty. Akcja rozgrywa się już po upadku Giliad, ale wszyscy główni bohaterowie jeszcze żyją, a ci, którzy już umarli, powracają jako duchy. Nie mam pojęcia, czy jest to opowieść całkowicie na nowo wymyślona, na potrzeby komiksu, czy znajdziemy ją gdzieś w książkach, e, znajdziemy jakieś jej zalążki w książkach. Nie pamiętam aż tak dobrze książek, by stwierdzić to jednoznacznie. Tak czy inaczej komiks bez rewelacji pewnie szybko wyleci mi z głowy, ale cieszę się, że coś takiego na koniec jeszcze powstało. Co ciekawe, pracowało przy nim dwóch kolorystów. Izanow narysował cały komiks, ale pokolorował tylko retrospekcję. A sceny z czasów, no nazwijmy to obecnych, zrobił Dean White. Fakt godny odnotowania, bo to jedyny taki przypadek na przestrzeni tych 60 zeszytów. I na sam koniec czeka nas jedno zeszytówka pod tytułem So Fell Lord Pert. Komiks opowiada historię, jaką Roland poruszył w rozmowie z Jake'em w trzecim tomie Ziemie Jałowe. Jest to mrocznowieżowy odpowiednik opowieści o Dawidzie i Goliacie. Idiotycznie wpasowane w scenariusz, jako opowieść w opowieści na zasadzie: yy, Rolandzie umiera. A słyszałaś może opowieść o Lordzie Percie? Nie, to ci opowiem. Cóż innego mamy do roboty. Sam komiks jest fajny, ale jako część całego rozdziału rewolwerowiec jest zbędny i nie wybijający się niczym, by mógł zostać zapamiętany. Na plus zasługują naprawdę dobre rysunki i za nowa. Tylko kilka razy przypomniał swoimi małpimi twarzami, że to on to rysuje, a przez zdecydowaną większość jest niemal nie do rozpoznania. Inny klimat wymuszony przez inne ramy czasowe wyszedł mu ewidentnie na dobre. I tak na marginesie, oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to jest moja nadinterpretacja, ostatni kadr z komiksu wygląda tak samo jak jeden z pierwszych kadrów Narodzin Rewolwerowca. Roland stoi i wpatruje się w wieżę. Mamy bardzo podobne kolorystycznie tło, ptak lecący po tej samej stronie, róg w tej samej dłoni, płaszcz tak samo rozwiany, tylko na początku widzimy Rolanda z przodu, a na koniec od tyłu. Taka klamra, którą sobie wymyśliłem, a kto wie, może była zamierzona. Niestety jest to definitywnie ostatni zeszyt serii. Do chwili premiery łudziłem się, że z czymś jeszcze twórcy wyskoczą, ale tutaj zamiast standardowego wprowadzenia mamy wstęp redaktora serii, Ralfa Macio, jego zdjęcie wraz z Kingiem i pożegnanie. Łącznie wydano 60 zeszytów Mrocznej Wieży w 11 tomach zbiorczych. Komiks gościł na półkach sklepowych dokładnie 6,5 roku. Z dokładnością do jednego dnia tyle właśnie upłynęło od czasu premiery pierwszego do premiery 60. zeszytu serii. I można oczywiście powiedzieć, jak ten czas leci, ale mi wydawało się, że wraz z tym komiksem upłynęły nam dekady. To niby tylko 6,5 roku, ale było to 6,5 roku nieustannego śledzenia tego komiksu. Nie chcę mówić życia z komiksem, bo żyłem z nim przez pierwsze dwie trzy serie, Potem to trochę spowszedniało i stało się codziennością wypadrowanie zapowiedzi, tłumaczenie opisów, wrzucanie newsa, szukanie wariantów okładkowych, wrzucanie kolejnego newsa, czekanie na preorder, premiera, czekanie na skany, czytanie skanów, recenzja, czekanie na przesyłkę z papierową wersją i tak co miesiąc, przez 6,5 roku. Dla mnie był to dodatkowo wyjątkowy okres i wiele zmian w moim życiu. Jak zaczął wychodzić ten komiks, to ja mieszkałem na stacji, studiowałem i żyłem w jakiejś równoległej rzeczywistości. Przez ten okres zdążyłem skończyć studia, wyprowadziłem się ze stacji, zacząłem pracę, zacząłem kolejną pracę, zamieszkałem z dziewczyną, oświadczyłem się, ożeniłem, kupiłem mieszkanie, doczekałem się córki, a w tle cały czas śledziłem sobie komiksową, mroczną wieżę, która przerodziła się w stały element w moim życiu, tak jak śniadanie. Tylko, że troszeczkę rzadziej. I trochę też czuję się tak, jakby ktoś powiedział mi, od dziś koniec ze śniadaniem. Mroczna Wieża była pierwszym seryjnym komiksem Kinga. Wcześniej oczywiście pojawiały się pojedyncze przypadki. Historia Kinga w komiksie liczy w końcu przeszło 30 lat, ale to wraz z Mroczną Wieżą tak na dobre wszedł on na na pole. I tak na dobre weszli na niefanie Kinga. Kolejne lata przyniosły sporo kolejnych tytułów. W najgorętszym okresie wychodziło, o ile dobrze pamiętam, pięć serii równolegle. Jedne były krótsze, inne dłuższe. Jedne kończyły się prędzej, inne później. Wraz z Mroczną Wieżą zakończyła się najdłuższa seria komiksowego Kinga. Pierwsza i na chwilę obecną ostatnia. Długich dni i przyjemnych nocy rewolwerowcy.